Sobota, 26 lutego 2022 roku. Słuchacie właśnie 383 nawidzonego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami mój gość, utalentowany manualnie rysownik Michał Rakowicz, zwany także Jerem. Witam Cię. Cześć Szymas. Wiedziałaś jak mnie przedstawić normalnie. Wyborny żart, Dokładnie. wyborny. <śmiech> Nie mogłem wiesz, przegapić tej okazji. Jestem tutaj także ja, Szymon Cieśniński, zwany Szymasem, czyli fan czarnych jajek i łowienia ryb. Witam również. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać w ramach tego naszego weirdowego eventu. Może event jest za dużo powiedziane, no ale tak wyszło, że teraz właśnie przez jakiś czas będziemy się takimi około tematami zajmować. Dzisiaj może niekoniecznie takim czystym weirdem, ale będzie troszkę horroru kosmicznego, więc no de facto podobna kategoria. W ramach tego właśnie yy, małego eventu porozmawiamy o komiksie Łukasza Godlewskiego pod tytułem „Malasz”. Zacznę od tego, że jako konglomerat mamy patronat nad tym komiksem, ale to nie jest tradycyjny patronat medialny, to nie jest tak, że my się zgodziliśmy na recenzję czy coś takiego, tak naprawdę to jest raczej mecenat, bo wyłożyliśmy po prostu troszkę pieniędzy i przyczyniliśmy się do wydania tego komiksu. Chcieliśmy, aby właśnie ten komiks w ogóle ujrzał światło dzienne i nie żałujemy tej decyzji, już możemy powiedzieć. Historia malarza Łukasza Godlewskiego przynajmniej ta znana szerszej publiczności, no bo wiadomo, pomysły gdzieś tam rodziły się pewnie jeszcze wcześniej, ale tak taka historia nam bliższa, zaczyna się na Kickstarterze. Jakiś rok temu mniej więcej konkretnej daty nie sprawdzałem, Okazało się, że Łukasz Godlewski, którego my chyba obaj kojarzymy z Rotmistrza Polonii i y, głównie, żeby nie powiedzieć tylko z tego, prawda? Tak, jeżeli chodzi o wcześniejsze lektury, lektury jego prac, to ja czytałem tylko właśnie Rotmistrza Polonię. Mm -hmm. Korzystając właśnie z okazji, ja zamówiłem sobie jego pozostałe prace, ale jeszcze się za niej nawziąłem, być, mo być może wspomnę o nich niedługo, czy to w Konglo, czy w Nekro, zobaczymy. W każdym razie, jakiś niecały rok temu pojawiła się zbiórka na Kickstarterze zbiórka na wydanie komiksu Malarz, czy też w wersji anglojęzycznej Painter. Łukasz liczył wówczas na zebranie 15 tysięcy złotych, niecałych tam, 14 900 bodajże. No i ostatecznie okazało się, że zebrał blisko 50 tysięcy złotych, więc można mówić o sporym sukcesie. Pamiętajcie, mówimy o... Autorskim komiksie, i no, były większe sukcesy w różnych kampaniach, no ale dotyczyły raczej projektów, przy których grzebie cała masa osób, czy jakiś, nie wiem, no, podręczniki RPG na przykład osiągały astronomiczne kwoty wsparcia, no ale to jednak inna kategoria, jak na właśnie autorski komiks, to dla mnie to jest bardzo duży sukces. I e, trzeba przyznać, że ta kampania była niezwykle profesjonalnie przygotowana. I już pierwsze wrażenie było niesamowite, bo przypominało właśnie te najlepsze kampanie tworzone przez całe jakieś grupy wydawnicze, czy wielkie studia odpowiedzialne za no, spore projekty strona zbiórki była przejrzysta bardzo nowoczesna klimatyczna, pasowała do tematyki zawierała sporo kuszących informacji, na pierwszy rzut oka było widać z czym mamy do czynienia było wiadomo jaki styl można będzie ujrzeć potem w pełnym albumie, zobaczyliśmy jakieś przykładowe plansze, zarys fabuły wiadomo Zawsze może być tak, że przykładowa plansza jest ładna, a sam komiks potem będzie brzydki, tak mniej dopracowany. Zarys fabuły może być intrygujący, a historia cała może potem nudzić, czy być po prostu głupia, absurdalna, tak? I ja też zazwyczaj sceptycznie podchodzę do takich projektów, ale tym razem. Y no, gdy zobaczyłem tę kampanię, byłem kupiony w 100% i powiem właśnie, że nigdy nie wydałem tylu pieniędzy na komiks, co właśnie w ramach kampanii Łukasza Godlewskiego i to w ten sposób staliśmy się patronatem, czy też mecenatem malarza. Jacka, ty w ogóle widziałeś tę kampanię? Tak, tak, oczywiście ja widziałem tę kampanię, też ją chciałem wesprzeć, ale jak ty już nam od razu zapowiedziałeś, co, co czynisz w zasadzie, no to już było wiadomo, że już nie, nie ma sensu wręcz jeszcze dokładać kolejnych monet tutaj do kampanii. Natomiast to wiesz, to, to była ta pierwsza fala kickstarterowych zbiórek, tam chyba z tego co pamiętam, sześć projektów wtedy się pojawiło i wydaje mi się, że to jest w ogóle tak, że cała ta szóstka była świetnie przygotowana. To tam chyba Łukasz Kowalczuk i Słowoobraz bardzo mocno pracowały. Słowoobraz, który tutaj też właśnie Łukasza Godleskiego bardzo mocno wspierał w mhm. całej tej kampanii przy wydaniu tego komiksu. I oni generalnie jako ekipa właśnie... Pracowali z, przy, przy wprowadzeniu tego Kingstartera do Polski, jeżeli chodzi o komiksy i przy tych pierwszych kampaniach, tam chyba większość tych zbiórek zakończyła się sukcesem, z tego co pamiętam, tylko Insmove Cop chyba ostatecznie nie został sfinansowany. Ale to wiesz, to jest też tak, że te zbiórki były o tyle też dobrze prowadzone, że no w zasadzie wszystkie te, które zostały fundowane, one bardzo mocno z tego co pamiętam przekroczyły te progi zakładane, a to jest sytuacja, która wymaga takiej wiesz, dużej aktywności w trakcie kampanii, no bo Aha. im większe osiągi kampania, zaczyna realizować, no tym trzeba więcej tych jakichś gadżetów podokładać wspierającym. No i ja pamiętam, że to się też z dużą przyjemnością śledziło właśnie, jak malarz był realizowany pod tym kątem, nie, jak się pojawiały kolejne gadżety, jak na przykład ta skrzyneczka, którą też w samym komiksie, w samym albumie później możemy zobaczyć, mhm. alternatywna okładka, jakieś, wiesz, pocztówki i tak dalej, i tak dalej. Tego było naprawdę, naprawdę dużo no i, i bardzo profesjonalnie, sprawnie to było prowadzone. I co też, ja uważam, że trzeba podkreślić, bo to nie jest zawsze tak łatwo z tymi różnymi zbiórkami. Ta kampania nie dość, że została sprawnie poprowadzona, to jeszcze została sprawnie sfinalizowana, no, no bo też nie wiem na ile ty tam uczestniczysz w tych różnych kickstarterowych, czy szerzej zbiórkowych, jakichś crowdfundingowych projektach, no ale tam czasami bywa tak, że no, te projekty się mocno odwlekają w czasie, i, i, i wiesz, i niby projekt jest ufundowany, a później zaczynają się dziać jakieś dziwne, niepokojące rzeczy. Tutaj absolutnie. Mowy o tym nie ma i no, ten komiks szybko udało się właśnie dokończyć, sfinalizować, opublikować, no a jakiś czas temu już trafił też do takiej szerszej sprzedaży, także no, no, no, można mówić o profesjonalizmie na każdym etapie przygotowania tego projektu, no i teraz już o, o, o dobrej dystrybucji, że się tak wyrażę, gotowego produktu. Jedynym problemem było delikatne przesunięcie właśnie wysyłek, no ale to było związane z sytuacją na rynku no, i jakami w papierze, tak, no to to dotknęło praktycznie każdego e, gracza, e, wydawcę, etc., więc... E, Cóż, nikt nie ma o to raczej pretensji. No i co istotne, powtórzę, że ten komiks też był właśnie wydawany w wersji anglojęzycznej, no i oczywiście nie znam liczb, ale mam nadzieję, że udało się zebrać też grono właśnie obcojęzycznych, anglojęzycznych odbiorców i odrobinę podpromować polską sztukę komiksową, bo no, taki album nadaje się do tego doskonale. No i właśnie, mamy już nasze albumy w dłoni. Ten komiks został wydany i w PDF-ie i w wersji albumowej, 160 stron bodajże, format 180x260, kredowy papier, okładka miękka ze skrzydełkami, co powiesz tak? na pierwszy rzut oka? Podoba Ci się jak został ten komiks wydany? Wiesz kiedy ten mój egzemplarz doleciał do mnie, to zaskoczył mnie ten format, bo nie wiem dlaczego, ale ja miałem w głowie informację, że on będzie wydany w takim tym klasycznym formacie, w którym w zasadzie wszystkie albumy komiksowe są u nas prezentowane, czyli trochę mniejszym. On jest jakby powiększony trochę w stosunku do tego standardowego formatu, no i to robi bardzo dobre wrażenie i w w ogóle no pod kątem takim wizualnym i dopracowania tej, tej strony graficznej, no to powiem otwarcie, że to nawet przeszło moje oczekiwania. W tym sensie, że wiesz, ja byłem zachwycony okładką i tymi wszystkimi zapowiedziami, jak, jak, to, jak to planowo ma wyglądać, no ale to, to też wspomniałeś o tym przed chwilą. Plany to jedno, wykonanie to jest rzecz zupełnie osobna, a tutaj to naprawdę fantastycznie się prezentuje. Mm -hmm. jeszcze mamy dwie okładki do wyboru oryginalną autorstwa Grzegorza Przybysia i alternatywną autorstwa AHS e, obie w sumie są <grydy> praktycznie tak samo dobre ja e, się trochę cieszyłem że <grydy> będę miał tych albumów więcej bo się nie mogłem zdecydować e, która okładka mi się bardziej podoba e, ta alternatywna przedstawia właśnie jakąś mityczną kosmiczną być może morską bestię właśnie jakiegoś przedwiecznego być może, a ta oryginalna przybysia przedstawia głównego bohatera przypłótnie, ale to, to nie jest taka zwykła ilustracja, tylko opatrzona też licznymi symbolami i no budząca, właśnie ona budzi takie mocne skojarzenia z jakimś okultyzmem i weird fiction, nie z jakimś właśnie zakrzywieniem czasoprzestrzeni, no i plus hmm. ona ma fantastyczne kolory, naprawdę to Aha. na żywo to się prezentuje jeszcze lepiej niż na ekranie monitora bo po prostu naprawdę te kolory to jak to jest dobrane to, to się prezentuje naprawdę doskonale. Fantastyczna jest ta, ta okładka podstawowa. Tutaj tak jak ty mówisz, że się nie mogłeś zdecydować to ja akurat jestem wielkim zwolennikiem tej okładki podstawowej właśnie głównie ze względu na kolorystykę no plus w ogóle cała ta kompozycja właśnie tej strony tytułowej jest, jest świetna, bo tutaj też warto wspomnieć, że Unka odpowiada za liternictwo tytułu które też naprawdę robi robotę, także, także no to jest świetnie dopracowane. Wana Wiesz, ja się nie mogę zdecydować też przez to, że to jest historia no, lovecraftowska mm -hmm. i mamy a la Cthulhu, nie, i takie tak, zielonkawe tak, barwy tak, i to też tak sobie pomyślałem. Kurczę, z jednej strony właśnie ktoś nieobecnany mógł nawet powiedzieć nie? Cthulhu, ale z drugiej strony widać, że jednak nie tutaj twórcy podeszli do tematu kreatywnie i stworzyli jakąś własną dziwaczną bestię i no, też jestem pełen uznania dla obu pomysłów, ale rzeczywiście, no w sumie może i ta oryginalna pod kątem takiej wyrazistości, niewyjątkowości. Znaczy nie może, no bo, bo tymi kątami wygrywa. No i tak, przejdźmy do treści, nie? potem jeszcze wspomnimy może o dodatkach na koniec, Koniecznie. ale teraz troszkę o samym komiksie. Ja wam przeczytam, jak tutaj sam autor z tyłu na układce streszcza tę opowieść. Konrad Ostawsen to latarnik, którego pasją jest malowanie obrazów. To również człowiek po przejściach, osamotniony na skraju depresji. Z marazmu wyciąga go wiadomość o spadku po dawno zaginionym ojcu. Wraz z tym odkryciem przyjdzie mu poznać zupełnie inny świat i nowe wyzwania. Zamknięta społeczność, odległa wyspa skrywająca przedwieczne tajemnice, nieznane artefakty. Czy syn zdoła unieść dziedzictwo swojego ojca? Koniec. No właśnie. Głównym bohaterem jest Konrad. W sumie też dobry wybór imienia. Który jest tym latarnikiem, ale tak naprawdę właśnie wydaje się, że tą jego pasją i tym wymarzonym zawodem jest malarstwo, bycie malarzem. Przy czym niestety od jakiegoś czasu cierpi na brak weny, na jakieś wypalenie zawodowe. No niczego nie tworzy. A tak się jeszcze składa, że niedługo ma mieć. Ma wystawić swoje dzieła u znajomego w galerii, na no nowych dzieł jak nie było, tak nie ma. Jest to także właśnie człowiek po przejściach. Wiemy. Że właśnie rozstał się z żoną, że ten ojciec jego zaginął. Kwestia matki także jest problematyczna. Facet jest samotnikiem. Nagle dowiaduje się, że ojciec, może nie do końca świadomie, no ale zostawił mu coś w spadku. Jedzie na miejsce do, może jak się ta miejscowość nazywała? Paszczewo. Paszczewo. Paszczewo. Paszczewo. Mhm. Tak. Jedzie do Paszczewa. Tam znajduje jakąś taką szopę, komórkę wolnostojącą, no i w niej pewne przedziwne przedmioty, a także notatki i nagrania ojca, które opowiadają o właśnie jego doświadczeniach, doświadczeniach właśnie rodem z historii, no, HPL-a Lovecrafta. Powiedz, Jerry, czy poczułeś się zaintrygowany tutaj tymi pierwszymi stronami tego komiksu? Czy czułeś, że to jest historia właśnie dla nas, dla fanów grozy? Ja... Byłem zaintrygowany dawno temu, bo ja pamiętam, że ja pierwszy raz o malarzu usłyszałem no naprawdę już ładnych kilka lat wstecz, bo to mógł być, nie wiem, 2019 rok, 2018. Jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy już Łukasz u siebie wrzucał screeny z kadrów tych komiksowych. No i to było coś, co do mnie wyjątkowo przemawiało, bo nad tym komiksem w zasadzie od samego początku właśnie unosi się taka aura niesamowitości. I to jest wydaje mi się efekt dwóch rzeczy. Po pierwsze, oczywiście samych wątków fabularnych, no bo to, co Ty właśnie gdzieś tutaj zasygnalizowałeś po tym skrótowym opisie fabuły, to już sugeruje nam, że właśnie mamy tutaj do czynienia z najprawdopodobniej czymś z, nie z tego świata i to jest pierwsza kwestia. A Druga kwestia to jest bardzo charakterystyczny styl wizualny Łukasza, który tutaj się świetnie sprawdza, bo mamy do czynienia z komiksem, który jest ograniczony do zaledwie kilku kolorów w większości przypadków. Ale ten styl, który Łukasz ma, swój taki charakterystyczny, wyrobiony przez lata, bardzo fajnie się tutaj sprawdza, bo on sobie dobrze radzi w tych scenach takich dynamicznych i potrafi bardzo fajnie wykreować takie... Większe czy mniejsze nawet, czy, czy to panele, czy jakieś określone kadry, które będą nam serwowały właśnie konkretne jakieś fajne emocje, czy to właśnie jakieś poczucie niepokoju, czy tajemnicy, czy cokolwiek jeszcze innego, co, na co tutaj trafimy. I w sumie to jest naprawdę bardzo ciekawy ten zabieg, że wiesz, że to nie jest czarno-biały komiks ale właśnie tak jak można powiedzieć, nie wiem, mamy rozdziały czy, czy pewne elementy tej historii ewentualnie nam trochę zmieniają kolorystykę, nie wiem, z tej takiej niebiesko-sinej na, na zielonkawą albo właśnie na, na taką bardziej szarą. Znaczy może doprecyzujmy, że my w obrębie właśnie kadru mamy jak gdyby trzy kolory, czyli czarny, biały i do tego dorzucony jakiś trzeci, tak? I to jest zazwyczaj taki brudny niebieski, może lekko fioletowy. Czasami to jest przy retrospekcjach właśnie ojca taki bardziej, taka zielonkawa szarość troszkę. Mamy też w momencie takiego właśnie ostego horroru kosmicznego kolor żółty, który robi niesamowite wrażenie wtedy, bo jest taki najbardziej też żywy. I właśnie przy tej ograniczonej palecie barw mimo wszystko yy, no udało się wyróżnić różne elementy też narracyjne. Tak? Pokazać, że tu mamy do czynienia właśnie z tą retrospekcją, z cudzą historią, tu mamy do czynienia z akcją tu i teraz, tu mamy do czynienia z jeszcze czymś innym. Tak, tak. No i, i wiesz, i pod tym kątem to mnie naprawdę było tutaj łatwo złapać. Tym bardziej, że ja też już Konrada trochę poznałem, no bo on pojawiał się w drugim bromie, bromie. Unki. I, I no mieliśmy już trochę do czynienia właśnie z tą postacią. Mieliśmy, jeżeli ktoś czytał Broma oczywiście. Więc no też byłem właśnie bardzo ciekaw no jak będą wyglądały te solowe przygody Konrada. Mhm. Yy, no i tak. Yy, groza, HPL, przygoda. Od czego zaczynamy? Uh, to twój podcast, drogi kolego, więc wyznaczaj kierunki, w których podążamy. Dobrze. To najpierw kwestia może właśnie y, tego horroru kosmicznego i y, nawiązań do Lovecrafta. Właśnie... To jest często problem, nie, że te nawiązania to jest po prostu wyjęcie czegoś e, typu właśnie fragmentu mitologii Cthulhu e, i wsadzanie go gdzieś e, tak zupełnie bezmyślnie w taki sposób bardzo e, e, uproszczony, e, tak stereotypowy e, i koniec. Na tym nawiązania się kończą, często w popkulturze. E, Łukasz Godlewski Zamiast tego postanowił, mam wrażenie, wykreować historię podobną, ale właśnie mimo wszystko stworzyć coś własnego, wykreować własny kult, własne bestie, potwory przedwiecznego. Znaczy, czy to jest przedwieczne, czy nie, no to, to nie jest spoiler, tak tutaj do końca nie wiemy, z czym mamy do czynienia, ale mamy jakiś przedziwne, pradawne stwory i do tego to wszystko osadził w Polsce, w Gdańsku, no i właśnie w okolicach, tak w tym Paszczewie Nadmorskim i wyszło to zaskakująco dobrze, bo z jednej strony czuć tutaj klimat, tak prozy Lovecrafta, czy tych lepszych właśnie dzieł nawiązujących do tejże. Z drugiej strony jednak ta historia, nawet jeżeli gdzieś tam w podstawie, w tym takim szkielecie no jest analogiczna do rzeczy, które znamy, no to jednak ją się czyta jako coś świeżego, coś nowego. Łukasz tutaj absolutnie nie odkrywa Ameryki, ale mimo to nie czułem tutaj żadnej wtórności. I osadzenie też akcji w Polsce nie wypadło kiczowato, a ja Trochę też się zastanawiałem jak to wyjdzie, tylko no, absolutnie udało się wszystko tak zespoić gdzieś tam właśnie z tymi okolicami Gdańska, żeby to miało sens i efekt końcowy no moim zdaniem jest bardzo dobry. No ja byłem bardzo ciekaw, co ty powiesz na temat tego lovecraftowskiego klimatu, no bo to, to nie jest spoiler tutaj i nie zdradzamy za bardzo kuchni. My celowo nie rozmawialiśmy przed podcastem za wiele, żeby gdzieś tam nie uzgadniać zeznań. Mówię, że celowo tego nie zrobiliśmy i też byłem ciekaw, co powiesz, dlatego że ja osobiście bardziej tutaj widzę ducha, pokrewnego do chociażby takiej książki Szalupy z Glen Carrick, Hodgsona mhm. czy w ogóle do takich powieści przygodowych właśnie nawet może w trochę w duchu wernowskim czy wiesz takich tych no, bardziej nastawionych na przygodę i niesamowitość wynikającą ze spotkania z czymś nieznanym niż z kosmicznym horrorem oczywiście to nie jest tak że ja tutaj tego Lovecrafta nie widzę czy, czy bym chciał tutaj to um, jakoś nie wiem deprecjonować czy, czy mówić że to jest bzdura bo tak nie jest bo te nawiązania mamy wprost i na poziomie pewnych motywów fabularnych. Y y tutaj, nie wiem, chociażby mamy te wątki związane z retrospekcjami ojca i z... Y Taką tą jego wizją, całą to, to, to, co Ty mówisz ten, z tym, w tym żółtym kolorze, to jest coś, co jest totalnie Lovecraftowskim motywem. Ale też mamy trochę takich pomniejszych zabiegów, fabularnych, takich, które właśnie fani tego Wirydu z pod znaku Lovecrafta i jego naśladowców na pewno będą kojarzyli. Czyli mamy kwestię tego niewiarygodnego narratora, który podąża za tropem jakiejś tajemnicy i, i tak naprawdę no, my się cały czas w lektury trochę zastanawiamy, na ile tutaj on jest jeszcze poczytalny, a, a na ile właśnie już odleciał w szaleństwo w, na skutek spotkania się z czymś nieznanym i niesamowitym. Mm -hmm. Mamy... I tutaj, przepraszam, mm -hmm. tylko się wtrącę, to od strony właśnie roboty komiksowej fajnie wypada, bo dostajemy jak gdyby pewne sekwencje, po których następuje coś w rodzaju cięcia, jakby przebudzenia się nagle i tak samo jak bohater do końca nie wie co się stało, tak samo czytelnik jest odrobinę zdezorientowany, tak? Właśnie czy teraz śniliśmy, byliśmy w transie, czy może nie wiem, tutaj się właśnie ta czasoprzestrzeń gdzieś zakrzywia wokół nas, to fajnie wypada. Tak, no to w ogóle pod kątem te, tym takim warsztatowym to jest tak bardzo filmowo prowadzone. Nie wiem, czy, czy też miałeś takie poczucie, że to po prostu jest tak plastycznie często rysowane właśnie te przejścia, że no to pod tym kątem fantastycznie wypada no i wiesz i to są takie motywy, które możemy kojarzyć, mamy wiesz chociażby to Pasztewo jako takie e, polskie e, insmowce albo inne inna miejscowość kojarzona z e, no, tych wiesz całego cyklu Lovecraftowskiego e, z, z ryboludziami, ludziami i tak dalej tak dalej no to są takie elementy, które na pewno będą rezonowały, jeżeli ktoś e, m, te, te dzieła kojarzy. Natomiast mówię, ja trochę bym mimo wszystko tego Lovecrafta stawiał na drugie, drugim planie, bo ja osobiście takie miałem poczucie, że ten sznyt taki przygodowy to jest ten mocniejszy element, czy taka, taka silniejsza inspiracja, no to Łukasz by się sam musiał wypowiedzieć, ale takie, takie miałem ale poczucie, no wiesz, on że... też wypełnia środek, nie? W sensie tak, ten tak. środkowy ten, jak to, na no rozwinięcia tej historii, tak tak? tak? tak, tak, tak, tak. Dosłownie środek i i w przenośni też. Tak, to wiesz, i to nawet patrząc na, na niektóre też motywy, no, no to mamy tutaj jedną scenę, która jest prawie że żywcem wyjęta z Indiana Jones i świątynia mhm. zagłady i to, to nie jest przypadek moim zdaniem, nie? to jest bardzo wręcz świadome nawiązanie do tego I, i to też jeszcze tylko, wiesz, umacnia we mnie to takie poczucie, że to jest taka, taka groza, ale właśnie bardzo mocno potrzebna. Ta, tą taką powieścią awanturniczą, przygodową z lat minionych. Tak, tylko że też ta przygoda dotyczy w dużej mierze ojca Konrada, nie? tego mm -hmm. bohatera, którego tak. historię poznajemy z jego dzienników, jego gdzieś tam nagrań. Co zresztą też jest super, nie? że dostajemy dzienniki i nagrania, widzimy to w komiksie też fajnie gra, tak, po prostu pod kątem mety. Ale tak, tutaj czuć rzeczywiście i stare, gdzieś tam książki przygodowe i trochę kino nowej przygody wymiksowane tak, żeby właśnie i fani tego starego i nowego byli zadowoleni. I tutaj też mamy taką bardziej dynamiczną akcję, gdzie właśnie tak nie do końca czuć tę grozę. Nie? W sensie czuć, że mamy jakieś zagrożenie, jakieś tajemnice, ale ta chęć przygody działania tutaj bohatera sprawia, że niekoniecznie odczuwamy jakiś lęk. Ale w całej opowieści znowu, gdy się skupimy bardziej na Konradzie, a nie na jego ojcu, to już troszkę bardziej straszne wydają się te wszystkie tajemnice, gdy mhm, już dostajemy prolog, z którego wynika, że tam coś przy tej szopie i w okolicy niedobrego się dzieje i potem, gdy Konrad tam przyjeżdża, gdy napotyka też ludność miejscową, która ludność miejscową, no po prostu jakiś tam właśnie rybaków z okolicy, którzy są wobec niego no, niezbyt przyjaźni, są trochę niechętni jego obecności i tutaj też możemy to interpretować na co najmniej kilka sposobów. No to tak czuć, że po pierwsze ci ludzie zaraz mogą się mu dobrać do skóry, po drugie wiemy, że niektóre elementy z tej szopy mogą być dla niego zagrożeniem. Do tego też Konrad, no jestem latarnikiem i e, malarzem i gdy tam na przykład próbuje zanurkować, no to też widzimy, że niekoniecznie wszystko idzie po jego myśli, co też jest w ogóle super. E, że tak jak jego ojciec jest troszkę takim właśnie Indianą, e, Jonesem, Rambo i w ogóle nie wiadomo kim jeszcze, takim właśnie bohaterem e, opowieści przygodowej, tak Konrad jest... E, no, takim zwyczajniejszym facetem do tego artystą wrażliwym więc tym bardziej podatnym też na działanie właśnie tego co nie z tego świata i potem gdy my wracamy po tej historii ojca to też mam wrażenie, że te rzeczy, które w obrębie tej przygody nie były wcale tak mroczne, to jak sobie pomyślimy, że Konrad mógłby się na nie natknąć no to ja tam osobiście trochę ciary miałem gdy w finale poznajemy jeszcze jeden fakt z życia Konrada, no to też właśnie to było takie trochę weirdowe, gdy się okazuje, że tutaj no, ze zdrowiem psychicznym bohatera może być różnie, no wiesz, plus tam weirdowy, jeżeli tutaj ty, tak, te odniesienia weirdowe wyciągasz, no to moim zdaniem absolutnie bezspoilerowo można też zasygnalizować, że tutaj właśnie w bardzo taki zakorzeniony w weirdzie sposób wykorzystany jest fach czy pasja Konrada, czyli malarstwo. To, to wiesz, te, te takie poinowactwo po, na przykład nie wiem, z muzy muzyką Mary Hazana, no tutaj Aha. jest bardzo bardzo mocno widoczne, czy z jakimś innym, nie wiem, kolorem z przestworzy, co jest bardzo fajnym patentem, no bo akurat tutaj mamy do czynienia z medium wizualnym, nie? czyli można właśnie trochę się tym pobawić też i jest to wykorzystane. Mm -hmm. I skoro już do tego przeszedłeś właśnie kolor z przestworzy, czy też kolor z innego świata, czy też z innego wszechświata. Już nie wiem, ile z tych tłumaczeń. W każdym razie, jak powiedzieliśmy, my tutaj mamy na ogół trzy barwy i pojawiają się czarne artefakty, między innymi te wspomniane przeze mnie w powitaniu, czarne jajka, co w ogóle też jest świetnym pomysłem w kontekście całej tej historii. I powiem ci, że ja na początku tak się trochę zastanawiałem, czemu? Tak? W sensie czemu te przedmioty są czarne? Bo my się dowiadujemy z narracji, że one właśnie dziwnie się zachowują, że błyszczą, że przybierają jakieś dziwne barwy. No i tak początkowo troszkę mi się to gryzło, a potem nasz malarz tytułowy, właśnie Konrad tworzy obraz, Obraz, który też jest w dużej mierze czarny, ale jednocześnie wiemy, że w oczach bohatera on właśnie jest tym kolorem z przestworzy. Tak? Jest tym czymś, co ciężko jest opisać słowami i ciężko jest przedstawić. I w gruncie rzeczy w tym momencie doceniłem to, tak? że właśnie Łukasz Godlewski nie silił się na próbę przedstawienia tego, tylko bardziej zostawił to też naszej wyobraźni tak? i właśnie naszej no, indywidualnej już recepcji i ktoś może w tym momencie może i spojrzeć i powiedzieć no ale to jest czarne tak? czy coś i się puknąć w głowę ale ja e, gdzieś tam no, ta imersja wzrosła i pomyślałem sobie no to działa i gdy potem jeszcze okazuje się, że ten obraz, ta farba że to wszystko ma drogie dno żeby nie powiedzieć za wiele, no to też byłem zachwycony wykorzystaniem tego pomysłu i to też fakt, że ten komis nazywa się malarz i tak dalej, nie to wszystko zaczęło wskakiwać na swoje miejsca i pokazywać, że tak to jest przemyślane, ciekawy koncept i spójna historia gdzieś tam w dużej mierze. Mhm. tak. podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Mm, I więc tak, wspomnieliśmy o właśnie Cosmic Horror, Weird Fiction, Adventure to jeszcze troszkę o takim horrorze bardziej przyziemnym. Tutaj krew się absolutnie nie leje strumieniami chociaż troszkę tam no niektórym się małe kuku przydarza i mamy też te bestie. No i wiadomo, potwory, które kojarzymy chociażby z HPL-em, były dosyć kreatywne i interesujące. I tutaj Łukasz zapewne do spółki z Unką też pokazał Pazur. Nie wiem, czy też miałeś takie skojarzenie, ale ja dosłownie pomyślałem też o tobie, czytając ten album, bo wiem, że ogrywałeś namiętnie Hollow Knighta. I mhm. ja też bardzo lubię tę gę chociaż jej nie ukończyłem ostatecznie, tam mieliśmy taki robaczy świat i tutaj też te bestie troszkę nawiązują do, myślę, różnych owadów robali, tylko są oczywiście posklejane z różnych ich elementów i to robi naprawdę niezłą robotę. One nie są... Takie przerażające na zasadzie, że po prostu jakieś kły, pazury, krew się leje, tylko są właśnie takie dziwaczne, takie jakby wyjęte trochę ze świata robali, troszkę zmodyfikowane i, i trochę też takie nieobliczalne, nie? że do końca nie wiemy, co mogą zrobić, jak się mogą poruszać, jak mogą, nie wiem, zaatakować czy coś takiego. No ale to idealnie pasuje, tak? Mamy to, to, op, to zło, które jest obce, nie do końca poznane, nie do końca zrozumiałe przez nas. No tak, tak. Tutaj to jest yy, bardzo. Fajnie zrobione, bo zgadzam się, że tutaj te takie poinnowactwo do świata owadów jest jak najbardziej widoczne, ale wydaje mi się, że tutaj się udały bardzo fajnie dwie rzeczy. Po pierwsze, że udało się zaprezentować tutaj na kartach komiksu takie poczucie jakoś obcowania z faktycznie czymś nieznanym i niezrozumiałym, bo to, co ty podkreśliłeś, to w sumie nie zawsze się zdarza, mam wrażenie, czy dobrze jest zaprezentowane właśnie w komiksie, że wiesz, że jak mamy potwora, to jedynym tym naszym odruchem jest albo, nie wiem, groza, albo jakieś obrzydzenie, albo jakieś, wiesz, takie, nie wiem, konsternacja, czy cokolwiek innego, a tutaj przez to też jak ta historia jest prowadzona i jak my no, że tak powiem te główne bestie w którym momencie dostajemy i, i co o nich już wiemy wcześniej to to nie działa tak jednoznacznie mam wrażenie w tym sensie, że mm, oczywiście no, wiesz mamy do czynienia z jakimś potworem y, strasznym ale y, strasznym nomenomen ale z drugiej strony tu przede wszystkim jest właśnie ta obcość nie? i ta taka takie poczucie, że w sumie to nie wiadomo, o co mu chodzi, co on może zrobić, czy, czy wiesz, czy tutaj to my ludzie jesteśmy tylko i wyłącznie pożywieniem, czy może nie. Tym bardziej, że to jest bardzo dobrze sklejone i, i ten element ja po prostu uwielbiam w tym komiksie. Dostajemy w retrospekcjach takie odniesienie do, do tej obcości, ale w tym naszym świecie w postaci mhm. y, y, tego takiego jakiegoś dziwacznego kultu i to, jak ta strona wizualna też tych potworów jest wykreowana w kontekście tej strony wizualnej właśnie tych kultystów, to jest dla mnie taka mała perełka, no bo mam wrażenie, że to nie jest zbyt często wykorzystywany motyw, a w sumie to jest, jakby się tak zastanowić, genialne w swojej prostocie, nie? Że, <śmiech> że stosujemy takie, te, taki, taki właśnie wybieg swoistego nie wiem, odwzorowania tych Mamy tych Corporate Identity po prostu kult. <śmiech> tak, tak, tak, tak. Kultystów, którzy nie wyglądają jak Ku Klux Klan, tylko właśnie mają swoje CI i się tego trzymają. Tak, tak. No fantastyczny to tak, jest Bo to, to niby jest, jest pierdoła, tak? W sensie no zazwyczaj nikt na to z autorów też nie zwracał uwagi, a tutaj Łukasz postanowił właśnie sprawić, by ten kult też wyglądał wyjątkowo, miał jakieś swoje zasady, nawet związane z, chociażby z tym ubiorem, tak? Już pomijam resztę funkcjonowania. No. Zresztą to też jest podwójnie przekażające, bo my też czasami nie do końca wiemy, tak? czy to jest mm -hmm. nie wiem, czy, za, tak, czy pod się. tym kapturem, czy czymś tam kryje się człowiek, czy jakaś obca rasa, czy właśnie to jest potwór po prostu, na którego patrzymy z jakimś, nie wiem, czy ten materiał to, to jest jego część, czy co, od strony właśnie kreacji tych strojów i bestii no ciężko jest tutaj coś zarzucić. Też w budowaniu grozy jest ważne to, żeby bohater był w jakiś tam sposób podatny na nią. I tutaj podoba mi się kilka rzeczy. Po pierwsze to uniewiarygodnienie go troszkę, czyli te drobne sugestie, że z Konradem nie wszystko musi być w porządku i to czasami są naprawdę rzeczy na marginesie. My o tym akurat troszkę wczoraj rozmawialiśmy, żeby tam się upewnić, czy w ogóle historię rozumiemy gdzieś tam podobnie i jest masa, znaczy masa, no może nie masa ale jest kilka takich elementów, które są gdzieś z boku, w tle które nie są podane w ramach ekspozycji po prostu wprost rzucone w twarz, w centrum kadru czy w dymku, tylko które trzeba wypatrzyć, trzeba obserwować całe panele, żeby wyłapać jakieś drobne elementy poddające w wątpliwości Pewne rzeczy, które widzieliśmy wcześniej, czy zobaczymy później. I do tego też Łukasz zadbał o to, by na przykład nasz bohater. Był momentami bezbronny, ale w taki sensowny sposób. Tam nie wiem, mu się telefon psuje, ale właśnie na skutek konkretnego działania, e, tam troszkę mu się obrywa, gdy się zmaga z tymi miejscowymi, no ale jakoś tam sobie z tym radzi. I tutaj tak cały czas balansujemy na granicy takiego, e, takiej osoby, która. Działa, chce działać, jest zdolna, by coś tam osiągnąć, ale jednak no, musi sobie radzić z różnymi przeciwnościami losu i czasami z silniejszym przeciwnikiem, i no właśnie nie zawsze wyjdzie z tego bez szwanku, więc nieustannie też w ten sposób jest budowane napięcie i nie ma takiego momentu, gdzie sobie myślimy, no ale chwila, tak? Przecież właśnie, nie wiem, no wystarczy zadzwonić czy coś, nie? Bo właśnie w tym momencie na przykład tego telefonu nie ma, albo, no przecież można, nie wiem, coś innego tutaj zrobić. W sensie nie ma takiego momentu, żebyśmy stwierdzali, że Bohater działa głupio, że nie przystaje to do współczesności, bo tutaj akcja rozgrywa się tej historii ojca chyba w 1997 roku, a współczesna w 2021. Więc dobrze, że o tym też Łukasz pamiętał. Tak, no wiesz, no tutaj to jest wszystko suma summarum dobrze poprowadzone. No i ja Jakieś tam lekkie uwagi miałem, to co ty sygnalizowałeś, że właśnie pewne rzeczy musieliśmy sobie wyklarować, to no, ja to akurat z, z, mogę przenieść z tej naszej prywatnej rozmowy tutaj do tej dyskusji, ja mhm. trochę mam wątpliwości co do pewnych rozwiązań fabularnych, bo na przykład cały ten wątek matki jest dla mnie takim trochę dyskusyjnym elementem, w tym sensie, że trochę mam poczucie, że on tutaj jest, ale jakby nie do końca wybrzmiewa i jest tutaj te parę takich momentów, które wydają, wydają mi się ciekawe same w sobie, służą czemuś na którymś momencie fabuły całe, całego tego komiksu, tak jak właśnie chociażby Wątek Matki, tak jak mamy chociażby Lokalsów w Pasztewie, ale same w sobie tak pojawiają się w zaskakujący sposób i dla mnie niektóre z tych elementów są tak dyskusyjnie spuentowane. Jakby mi czegoś trochę brakowało, albo jakby pewne elementy były zostawione pod, jako, pod jakąś kontynuację, tak jak wiesz, jak nieraz mhm. w serialu mamy pisane, czy właśnie w dłuższej serii, w jakimś Goingu mamy pisane niektóre wątki, gdzie na etapie pierwszego sezonu, pierwszego odcinka nie, nie wszystko jest wykładane nam kawę na ławę, bo mamy mieć tylko zatizowane pewne elementy i tutaj z perspektywy tego albumu właśnie ja widzę parę takich elementów, które po prostu nie do końca w mojej mojej opinii dostały swoją wyraźną puentę albo odwrotnie wyraźne podprowadzenie pod to, co się dzieje tutaj. Przy czym to nie jest wada, nie? Bo to jest na tyle dobrze umiejscowione w tej historii Konrada tu i teraz, że to po prostu działa, nie? I jak właśnie sobie zakończymy komiks, to, to wszystkie te elementy wskakują gdzieś tam na swoje, do swoich odpowiednich szufladek i i to jest suma summarum naprawdę dobrze rozplanowany tytuł, no a Łukasz też wspomina, nawet chyba w posłowie, że no on był takim projektem realizowanym przez lata, więc no to też dobrze, że to się wie, suma summarum po tych licznych zmianach, które cały ten komiks pewnie przeszedł po drodze, że to się udało właśnie tak ładnie, spójnie wszystko rozpisać i, i, i zamknąć. Mhm. Mm no to ja tutaj zaznaczę od siebie, że... Tak jak właśnie Ty, Jerry, mówisz, że masz problem trochę z tą miejscową ludnością, że trochę za mało o nich mamy informacji, czy z, z matką, tak dla mnie zachowanie miejscowej ludności od razu się wydało logiczne, tak? bo ja sobie po prostu dopowiedziałem, co się wydarzyło między prologiem, a potem ich spotkaniem z Konradem i wydało mi się to całkowicie logiczne. Przy czym potem na koniec w dodatkach widzimy pocztówki, które też były bonusem na Kickstarterze dla wspierających które, jak właśnie głosi e, tam dopisak z boku, na marginesie e, mogą przedstawiać e, życie tam w tym paszczebie. i one znowu e, sugerują inną interpretację, niż ta, która mi przyszła do głowy w trakcie lektury. Czy to dobrze, czy źle? E, nie wiem, mi to nie przeszkadza, e, ale wątek matki dla mnie jest genialny, bo on właśnie e, totalnie e, stawia pod znakiem zapytania e, kilka rzeczy, ale w taki sposób właśnie pasujący całkowicie do horroru, do weirdu, czy do rzeczy HPL-owych, czy nie wiem, alapoe tak pisanych, więc mnie to pasuje, tak mnie to leży, a to, że kilka rzeczy można by tutaj uzupełnić, dopisać, jasne, tylko że ta historia na tym nie cierpi, że ich tutaj nie ma, ale w ogóle można odnieść wrażenie, że to jest zaczątek, nie wiem, no może nie uniwersum, chociaż czemu nie, ale zaczątek jakiegoś większego projektu, tak, na który złoży się ostatecznie kilka może komiksów. Zresztą tak jak mówisz, no Konrad pojawiał się w Bromie, wiemy też, że Łukasz pracuje aktualnie nad komiksem, który, w którym pojawi się jeden z bohaterów malarza, więc możliwe, że będziemy znaczy, że będzie się tworzyło, tak? Coś więcej. I być może w tych innych komiksach wyjaśnią się pewne rzeczy, które tutaj zostały pozostawione bez odpowiedzi. No, czemu nie? tak? Myślę, że potencjał tutaj jest. Zarówno. Można by spokojnie, myślę, napisać coś więcej o ojcu naszego bohatera, czy o organizacji, z którą współpracował ojciec bohatera, czy o właśnie samym bohaterze. Tutaj coś jeszcze, czy o tej naszej galerii sztuki, która też jest właśnie no, nietypowa. Tak, tak, tak, dokładnie. Sporo fajnych pomysłów, realizacja też bez większych usterk. Chciałbym, ja że fabularnie w sumie. Jedyne, co mogę zarzucić temu komiksowi, to to, że nie jest wybitny, nie wiem, w sensie, że nie ma, nie jest jakoś e, odkrywczy. Może odkrywczy, tego słowa ci brakuje. Czy jakoś e, nie ma ambicji, by być czymś więcej, ale to jest takie czapianie się bez sensu, bo on po prostu jako e, rozrywkowa opowieść jest e, no praktycznie 10 na 10. Tak? W sensie nie, nie miałem może jeden efekt wow właśnie z tym obrazem, z tym kolorem z przestworzy i z tym potem, co się z nim dzieje. Więc nawet efekt wow gdzieś tam się pojawił. Ale poza tym ta historia jest po prostu rzemieślniczo bardzo dopracowana i tyle mi się podoba. Powiem ci, że te ilustracje trochę gdy zobaczyłem obraz Gdańska, tego śródmieścia, to tak sobie pomyślałem, że akurat przy architekturze taki uproszczony styl trochę mi nie siadł, tak miałem wrażenie, że bardziej patrzę na taki nie wiem, szkic tak, jakąś, no może nie wprawkę ale wiesz, że, że to nie jest rysunek jeszcze skończony nie jest dopieszczony, dopracowany poza tym, że właśnie są tam gdzieś charakterystyczne elementy zarysowane i to był jedyny moment, gdzie gdzieś miałem jakiś problem ze stylem. No może też jeszcze w sumie, jak jesteśmy w przygodach ojca, to tam czasami kadry nie są w stupy, znaczy tak te mniejsze kadry tam ze dwa razy coś nie było dla mnie w pełni czytelne, ale to też nie, że mi jakoś burzyło lekturę, tylko musiałem się na moment zatrzymać dłużej, więc to są takie pierdoły. I od strony redakcyjnej na samym początku jak Konrad trochę do siebie mówi, coś tam robiąc, to czasami tutaj może jeszcze coś by można było dopieścić, doszlifować. Ze dwa razy miałem poczucie, że tak trochę drewnianie to brzmi, jak próbowałem to sobie odtwarzać jako myśli w głowie. Ale to też, teraz już się tak czepiam trochę, nie? Rzeczy, które rzeczywiście gdzieś tam mnie jakkolwiek ubodły, więc skoro to są moje problemy z tym albumem, no to słyszycie, że ogólnie jest bardzo dobrze. No to, co tej, to tej fabuły, to ja przyjmuję twoją samą krytykę, że to jest takie czepianie się bez sensu, no bo wiesz, no, no, umówmy się, to nie, nie każde dzieło ma na celu zmienianie świata i serwowanie jakichś ambitnych treści. Myślę, że Łukasz chciał opowiedzieć dokładnie taką historię, jaką tutaj dostaliśmy i to, że po prostu, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, jest to historia właśnie rozrywkowa, to absolutnie na niej nie rzutuję, bo moim zdaniem tutaj Aha. pod tym kątem to się naprawdę świetnie udało, a wiesz, a co do strony wizualnej, to ja akurat jestem fanem stylu Łukasza, on mi się też właśnie chociażby w Rotmistrzu Polonii bardzo podobał Aha. i ja muszę jeszcze raz podkreślić to, co powiedziałem gdzieś tam na początku, że przede wszystkim mi się podoba to, jak Łukasz dobrze radzi sobie z ruchem bo ja regularnie zdarza mi się narzekać w komiksach na to, że jak wiesz, jak się zaczyna jakaś akcja, walka, e, jakieś dynamiczne sekwencje, to twórcy się po prostu czasem gubią i ja się gubię, że nie wiem, co się stało, co się wydarzyło, nie wiem, co ci jest. to ja tylko podkreślę, jest. że mhm. właśnie ja się nie gubiłem w ruchu czy w czymś. Trochę jak się te, te bestie pojawiały, to ja tak czasami nie wiedziałem na co do końca patrzę, nie? No bo one też kolega wie, jak one się poruszają zawsze proszeniem i w ogóle. Więc to mnie tam ze dwa razy właśnie gdzieś ubodło, ale poza tym to jest całkowicie czytelne i ja się w sumie często przy tych marvelowych rzeczach czepiam tych twarzy, nie? Które są tak... Tak jak tutaj właśnie mamy taki styl... Trochę realistyczny, ale jednak komiksowy, kartunowy, komiksowy, kartunowy, ale często jednak taki umiarkowanie realistyczny i właśnie tutaj Łukasz, no są kadry, gdzie ta twarz jest uproszczona, bo jest po prostu mało ważna w danym momencie, jest gdzieś bardziej w tle, ale nie ma Twarzy bez oczu, nosa, ust, tak, czy bez emocji. Tutaj zawsze konkretnie wiemy, co się dzieje z bohaterem, co czuje, co przeżywa, i yy, nawet jak coś jest lekko uproszczone, to nie jest zrobione po Macoszem akurat w tej materii, co też no, cieszy mnie, tak, bo strasznie nie lubię właśnie tych takich twarzy, bez wyrazu, czy po prostu jakieś plamy zamiast głowy. No... No dobra, to co? Przejdźmy do dodatków pewnie, nie? Tak, dodatków jest całkiem sporo, co też jest zasługą tego, że kampania tak się udała. Dostajemy na początek komiks Ningyo, autorstwa właśnie Łukasza i Unki. Komiks, który przedstawia e, historię też jednego z bohaterów e, malarza, czyli ojca Konrada. E, dostajemy, nie wiem o tym komiksie w sumie, nie, nie będziemy go streszczać, nie, jest nie, bardzo nie. prosty, ale e, też sympatyczny. Sympatyczne, no i to jest ważne, że to nie jest komiks zupełnie oderwany od malarza, no bo to jest w zasadzie prequel tego komiksu w pewien sposób. Mm -hmm. i ma po prostu jeden genialny kadr. Tak, tak, jest perfekcyjny to prawda. Który po prostu tak mi się skojarzył właśnie chociażby nie wiem, z klątwą, którą jakiś czas temu nadrabialiśmy i w ogóle z takim ekstremalnym japońskim folklorowym horrorem świetnie to zagrało, po prostu tak mnie ciary przeszły, jak spojrzałem a do tego on jest też tak narysowany trochę kartonowo, ale mimo to przerażający jest potem mamy krótką genezę, trochę właśnie szkiców informacji o rzeczach, które z komiksu wyleciały a o których gdzieś tam Łukasz też myślał i teraz może nie będę liczył tych stron ale w sumie tych szkiców jest cała masa widzimy zarówno zdjęcia tych no, pomazanych, tak porysowanych kartek, jak i grafiki przygotowane w ramach kampanii kickstarterowej, te pocztówki przygotowane w ramach kampanii kickstarterowej i i tak, no to pożarza troszkę jeszcze nam uniwersum, daje też kontekst, no właśnie tę genezę też rozwija i to wszystko jeszcze o, jest na takich, nie wiem jak, to już, na tle, które przypomina trochę też taką zabrodzoną y, stronę, na której ktoś coś szkicuje, y, dzięki czemu y, to wszystko przypomina mi troszkę dodatki z wydziału y, siódmego. W sensie to nie są po prostu białe strony, tak z, z wielką okładką na środku czy coś takiego, tylko to jest też tak fajnie skomponowane w taki prosty sposób, ale sprawiający, że no, czujemy się jakbyśmy jakieś, właśnie nie wiem, teczkę z informacjami na jakiś temat przeglądali w jakimś ministerstwie, nie wiem. Wiesz, te dodatki są o tyle fajne, że bardzo często w komiksach, jak dostajemy właśnie dodatki, pokroju jakichś tam szkiców, jakichś projektów itd., itd., to one są tak. Po prostu dodane o taką, wiesz, na, na zasadzie strony komiksu te, i te na przykład, nie? Albo nie, tylko dopisek, że no tutaj wariacja na przykład Monstrum takiego i takiego. A tutaj w zasadzie y, każdy z tych dodatków jest opatrzony krótkim komentarzem. I to jest bardzo fajny patent, bo tutaj te komentarze są ciekawe, nie, bo to, co mówisz, nie, że często one nam pokazują, że właśnie tu coś zostało zmienione, tu coś zostało stworzone właśnie w taki sposób, czy, czy w związku z takim pomysłem, bardzo, bardzo dobrze zrobione od tej strony formalnej. W sumie aż ja sobie, szczerze mówiąc, nie uświadamiałem, że, że trochę mi czegoś takiego brakuje często w dodatkach, nie? że wiesz, żeby do tych kadrów, które dostajemy rysunków, czy jakichś tam projektów stron, żeby właśnie autorzy coś dopisali do tego od siebie i to jest bardzo bardzo fajny patent no i plus ja bym chciał się tu uzewnętrznić, bo to jest w zasadzie już taki zupełnie, zupełnie pierdłka na koniec bo mamy pokazane na zdjęciach te dodatki, które były właśnie w ramach kampanii, czyli między innymi skrzyneczkę, mapę. I jest obraz Łukasza i ten obraz jest fantastyczny. Po prostu, wow, ten, ten, ten, który Łukasz też jakby namalował w ramach kampanii, niesamowite wrażenie on na mnie robi. Także jak się zamyka album, to, to ja go zamykałem, wiesz, z takim, z bardzo pozytywnymi odczuciami na koniec właśnie, też między innymi z tego powodu. Hmm i do tego to też jest super, bo często te dodatki z Kickstartera no trafiają do tej jednej osoby, czy dwóch, czy trzech, uh -huh. i reszta po prostu nawet nie wie co tam jest, tak? Co to za dodatki były po latach? A tutaj to mamy jako po prostu dodatkowe strony i to też możemy jakoś tam sobie podziwiać i uśmiech, zresztą budzi uśmiech po prostu mam wrażenie uczytelnika. a z tymi dopiskami rzeczywiście czasami tak jest, że te dodatki są jasne, tak, że wiemy od razu na co patrzymy, a czasami w sumie widzimy jakiś szkic i cholera wie, tak, która to jest strona, skąd to się wzięło, czy to w ogóle z tego komiksu a tutaj akurat dodatki w tym albumie mają no konkretne podpisy, czasami jakieś tam mrugnięcia e, okiem też do czytelnika się pojawiają, bo tutaj Łukasz się zwraca do nas e, e, przy tych dodatkach, i e, one też otwierają trochę oczy na pracę twórczą, bo przykładowo widzimy, że to nie jest tak, że Łukasz usiadł i stwierdził, dobra, teraz rysuję Konrada w chatce e, czy w szopie na, e, na tej plaży, tylko najpierw musiał sobie rozrysować w ogóle jak architekt trochę tak, zrobić plan pomieszczeń na przykład żeby wiedzieć potem jak bohater się przemieszcza po swoim mieszkaniu czy po tej szopie co gdzie na którejś ścianie zobaczy taki w ogóle wgląd w proces twórczy fajny nie mhm. bo to też jest coś takiego co jak ktoś nie siedzi w komiksowie właśnie jako twórca to często się nie zastanawiamy nad tym jak to wygląda a to jest naprawdę bardzo fajny test smaczek mhm. dokładnie tak a, no i jeszcze na koniec oczywiście jest strona z patronami. <głos> tak, tak. Gdzie widzimy nasze logo Konglo. I bardzo mnie to cieszy. Tak. Fajnie wyszło. Tak, fajnie wyszło, no bo to wiesz, tak jak mówisz, no my nie mieliśmy wglądu jakby do tego komiksu przed tym, aż on się u nas pojawił. No i, i cieszy to, że na tak dobrym albumie się pojawiamy, no bo to zawsze przyjemność coś tak, takiego. mieliśmy nosa. Mieliśmy nosa, tak. Nie utopiliśmy. Zgadza się. No dobrze, no to jak słyszycie, kochani, malarza wam absolutnie polecamy, bo on jest teraz dostępny, tak? Łukasz go wydał przy współpracy właśnie słowo słowobrazu i oni chyba się nazywają jako wydawca BUM też. Bum słowo obraz bodajże i na pewno ten komiks jest dostępny chociażby na gildii w cenie, teraz patrzę akurat w tym momencie 64 zł za album, przeceniony z 85, pamiętajcie, że to jest aż 160 stron tak, na kredowym papierze to nie są, jak to czasami bywa z Niezalem jakieś krótsze historyjki, tylko no to jest pokaźna cegła tak, no i ja mam nadzieję, że e, tak jak sygnalizowałem, że niektóre rzeczy to aż mi pachną e, pod kątem, wiesz, budowania większej historii w przyszłości, że może faktycznie jeszcze się doczekamy y, y, jakiej, jakiegoś, jakiejś kontynuacji przygód Konrada i też bardzo fajnym smaczkiem, jeszcze na sam koniec od siebie dodam, jest to, że tak jak ja już wspomniałem, że Konrada już mieli okazję poznać czytelniczki, czytelnicy drugiego Broma, to się pojawia też tutaj jedna z postaci z Broma w którymś momencie w kadrze i nie mogłem się nie uśmiechnąć, bardzo jest to jakieś takie urzekające dla mnie wiesz, to przenikanie się światów łunki i Ukasa w ramach tych projektów, które realizują. Naprawdę takie e, ciepełko człowiek poczuł w tym momencie. Mhm. Mm no. Oj, i tym ciepełkiem może zakończmy, zwłaszcza, że nagrywamy w takim nieciekawym czasie, ale tak jak mówiliśmy, e, chcemy wam dać też chwilę oddechu. Dbajmy o siebie